Dzisiaj na sprzęcie przenośnym idę jakimiś ciemnymi ulicami. Jest tak ciemno, że nic nie widzę. Księżyc lekko świeci. I tak naprawdę mówię do siebie, żeby dodać sobie trochę odwagi i odstraszyć ewentualnie jakiś podłych zbójców. Łazić, ale już widzę na końcu światełko w tunelu, więc idę. Aha, zapomniałem powiedzieć, czwarty odcinek mini podcastu Retro Brat Nocą, bardzo chaotyczny. I po raz pierwszy z pleneru słychać właśnie helikopter. Jest to helikopter prawdopodobnie policyjny, więc ja mam się czego bać. Czuję się zmonitorowany przez kamerę noktowizyjną na podczerwieni i tak dalej Ale Zaraz dojdę do końca uliczki. To się wtedy rozłączam, a jeszcze mi zostało jakieś 15 sekund. Coraz taki gówniany odcinek dzisiaj. Tak, to był czwarty.